Jesteśmy na Dniach Pola firmy Hodowla Roślin Strzelce koło Kutna, naszym rozmówcą jest pan Marcin Chojecki, firma BSF. Panie Marcinie, są tutaj wasze produkty stosowane podczas uprawy. Jesteśmy przy poletku ziemniaków. Co by pan tutaj polecał naszym słuchaczom, naszym czytelnikom, jeżeli chodzi o ochronę ziemniaka? Uprawa ziemniaka generalnie w Polsce jest uprawą coraz, że tak powiem, kruszącą się powierzchniową, ale to nie o tym, że zainteresowanie uprawą spada, wręcz przeciwnie. Jest to uprawa coraz bardziej intensywna, poprzez to, że zwiększa się areał, ale nieustannie nam wzrasta plon zbierany z, tej, z tejże powierzchni, które jest uprawiana obecnie w Polsce. Idą zatem określone konsekwencje, bo kiedyś generalnie problemem była zaraza ziemniaka w uprawie ziemniaka, Dzisiaj to, oczywiście ten problem nie przestał funkcjonować, on jest, ale prócz tego, na co należy zwrócić uwagę, prócz zarazy ziemniaka, bo dość mocno zarówno i hodowcy, jak i też dostawcy środków ochrony roślin, jak i sami rolnicy, coraz bardziej zwracają uwagę na alternariozę, która jest, no, nie powiem, że ważnym, większym problemem, ale nie mniej ważnym problemem, jeśli chodzi o ochronę ziemniaka przed chorobami. Jeśli chodzi o alternariozy, są dwa rodzaje alternariozy, alternarioz solani i alternata. I obydwa typy są niezwykle niebezpieczne, jeśli pozwolimy im się rozwinąć. E, dlaczego o tym mówię? Bo mm, to, ten element... Na ten element dotychczas nie zwracano większej uwagi, generalnie skupiano się na ochronie przed zarazą ziemniaka. O czym nie należy oczywiście zapominać. W związku właśnie z tym rozwojem intensywności uprawy ziemniaka, ta, ta choroba też pozwoliła sobie poczynić postępy, jeśli chodzi o atak ziemniaków. I odpowiedzią firmy BAS na ten dęczący wszystkich rolników problem, w związku z tym, że każdy sobie radzi dość dobrze, jeśli chodzi o zarazę ziemniaka, ale gorzej jest z tą alternariozą, jest nasz nowy produkt o nazwie Cabrio Duo, który prócz tego, że bardzo dobrze radzi sobie z zarazą ziemniaka, doskonale, perfekcyjnie wręcz zwalcza alternariozę, zarówno Solani, jak i Alternata. Jest to jedyny produkt, który w 100% potrafi sobie poradzić z, obydwa, z obydwoma rodzajami alternariozy. Dość długo czekaliśmy z tą informacją, zanim pójdziemy do rynku odnośnie zwalczania obydwóch rodzajów alternariozy, bo chcieliśmy dokładnie to sprawdzić i w Instytucie Zmiaka w Boninie, prawda, we współpracy z panią profesor Kapsą takie badania zostały przeprowadzone i w przeciągu dwóch lat, obydwa lata potwierdziły bardzo wysoką skuteczność tego produktu, stuprocentową, no niewysoką, stuprocentową skuteczność tego produktu przeciwko e, obydwu rodzajom alternariozach. Także gorąco polecamy. Produkt rekomendujemy stosować w okresie kwitnienia, naprawdę na początku i później drugi raz w dalszej części kwitnienia ziemniaka. Generalnie dwa, maksymalnie trzy razy w sezonie, nie więcej. Nie więcej, bo żeby wymienić z innymi produktami, oczywiście, które są dostępne na rynku. KABRO składa się z piraklostrobiny i z czyli połączenie dwóch, jednej znanej substancji, jeśli chodzi o ochronę ziemniaka, druga jest nową substancją w ochronie ziemniaka, piraklostrobina grupy strobiluryn. Drugim produktem jest ZAMPRO, który w swoim składzie ma mankozę bardzo dobra, dobra substancja znana wszystkim, kontaktowa, i inicium. Która została wprowadzona na polskie rynek dwa lata temu do ochrony pomidora gruntowego w postaci produktu chociażby orwego. Produkt ten cechuje się bardzo dobrą skutecznością przeciwko zarazie łodygowej. Prawda? jak i ochronie bólów przed zbiorem, czyli żeby zaraza nam się nie przenosiła na kolejne lata I w przypadku produkcji materiału rozmożeniowego przy produkcji ziemniaka. Produkt ten bardzo dobrze kontroluje oczywiście też alternariozę, ale zapobiegawcze. Nie jest to produkt interwencyjny, tak jak w przypadku innych produktów i dlatego też go rekomendujemy jako zabiegi kończące ochronę roślin w uprawie ziemniaka, jako końcowe zabiegi w programach ochrony ziemniaka. Jak w Pańskiej ocenie minął ten dzisiejszy dzień? Jakie było zainteresowanie rolników przy poletkach, na których Pan się przemieszczał, na których Pan się poruszał? Jako, że dotychczas zajmowałem się wieloma uprawami, wieloma, no, wcześniej opiekowałem się burakami i kukurydzą, obecnie zajmuję się właśnie produktami w ziemniaku, dzisiejsze spotkanie było bardzo dla mnie interesujące, gdyż bardzo dużo osób interesowało się ziemniakiem. Prawda? dużo z tych gospodarstw, które odwiedzały pola, zarówno pszenicy, rzepaku oczywiście kukurydzy też podchodziły do plantacji ziemniaka i dopytywały się o ochronę. To świadczy o tym, że dręczą ich swego rodzaju problemy dotyczące ochrony, gdzie są sytuacje takie, że pewne produkty chociażby z tą zarazą ziemniaka sobie nie radzą, jako że jest to dość agresywny patogen, który bardzo szybko ulega mutacji, prawda? I gdzie obserwujemy dość wysokiej odporności w przypadku niektórych substancji. Dlatego też właśnie rekomendujemy te zabiegi wymiennie z różnymi produktami. Bardzo duże zainteresowanie Ku mojemu zaskoczeniu, pozytywnym oczywiście, to znaczy, że ziemniak przez długie, długie lata utrzyma się jako ta istotna uprawa w Polsce. Bardzo Panu dziękuję za naszą krótką rozmowę. Dziękuję bardzo.